Witamy wszystkich fanów technologii, internetu, gadżetów, startupów technologicznych, social media. To kolejny odcinek łebskich chłopaki, odcinek numer 6. Zgadza się. Przed Wami Kamil Dziewiewicz, agencja Społem i Social Michał Judasz, showroom, shwrm.pl I Dawid Pacha, agencja Mitu. No dobrze, kochani, kolejny odcinek przed nami, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mamy dużo y, drobnych, ale ekscytujących informacji. I zaczniemy z grubej rury i ciężkim tematem, ale takim, który nas wszystkich, jak żeśmy to przed chwilą rozmawiali, dosyć fascynuje. W czasie rozdawania startupowych nagród w Londynie jednym z, jedną z firm, która została zauważona, było Dead Social, które ma, oferuje dosyć oryginalną usługę, czyli możliwość pożegnania się ze swoimi bliskimi na, w społecznościowych serwisach po... Twojej śmierci. Tak, to wygląda tak, że z tego co czytałem, definiujesz wiadomości, które mają być wysłane do twoich znajomych na Facebooku, do twoich followersów na Twitterze i tak dalej i właśnie nie, nie do końca wiem jak to się jak on sprawdza czy ja jeszcze żyję. Zdaje się, że trigger pole jest czasowy Czyli i dopóki... kiedy tak w pewnym momencie Aś. jeżeli przekroczysz czas, w którym nie postowałeś nic w danej sieci to on uznaje, że to jest właśnie ten moment. Co no. może potencjalnie doprowadzić do sytuacji niespecjalnie zabawnych, um, jest ale... To naj... Dla mnie byłby, jest to największy jakby minus takiego trochę rozwiązania, no bo, no bo co, jeżeli no, wyjeżdżając gdzieś musisz pamiętać, żeby to zablokować tak naprawdę? No. Ja bym ustawił to na więcej niż moje maksymalne wakacje, czyli pewnie ustawiłbym to na półtora miesiąca i wtedy prawdopodobnie, jeżeli przez... Półtora miesiąca nie postawowałem na Facebooku. Prawdopodobnie jestem martwy. Ale bardzo mnie bawi to, że ilustracją dla so Dead Social jest Emmy Winehouse i Steve Jobs. Nie wiem dlaczego zupełnie. Ale zauważcie, że nie podpisali tych postaci. To jest tak. żerowanie na, na ty akurat na tych śmierciach. Ale, tak, poza tym. Dobrze, ale generalnie śmierć, śmierć i jakieś tego... Śmierć profilu. Konsekwencje na social media to jest bardzo ciekawy temat. Nie wiem, czy... Mieliście takie niezbyt fajne okazje, żeby obserwować coś takiego. Ja, ja teraz niedawno miałem kolega, e, mój daleki umarł e, tragicznie. No i tak naprawdę jego profil na Facebooku zmienił się w jedną wielką księgę kondolencyjną. E, ludzie zaczęli, no oprócz e, świeczek wirtualnych, które... Róż... No, na które różnie można patrzeć, ale e, zaczęły się jakieś też fajne wpisy będące wspomnieniami, e, ludzie zaczęli tagować stare zdjęcia, rzucać stare zdjęcia e, z, tym, z tym kolegą mhm. i to naprawdę, no kurczę, jest, myślę, że to jest taki nie wiem, nie wiem gdzie przed, przed Facebookiem, przed social media ludzie mogli dawać upust takim swoim Są, emocjom. Nie, ja pamiętam, kiedyś pracowałem w Agorze i Przyszedł do nas taki startup z Krakowa, z amerykańskim dofinansowaniem, czy kanadyjskim, nie pamiętam. I to wtedy wyglądało w takiej zasadzie, że te serwisy takie pośmiertne były właśnie poza Facebookiem, były na jakiejś tam stronie www i tam można było założyć takie konto. A, i tam można nie było... robił, tak? To były też wirtualne cmentarze. Pamiętacie, parę lat temu była taka fala. Tak, tego. ale chcia, jeszcze chciałem się cofnąć o krok dalej, tylko żeby na osi czasu nam to ładnie ustawić. Pamiętajmy, że takie rzeczy wydarzały się również za czasu tak weblogów, tak? I są w sieci, nawet polskiej sieci, takie blogi, których autorzy zgi zginęli, zmarli i na których ich bliscy żegnali się z czytelnikami po śmierci autora, tak? I myślę, że tu w kolejności wydarzeń to był pewnie pierwszy mhm. taki moment, kiedy ktoś zdał sobie sprawę, że wypada coś zrobić z twoją obecnością społecznościową w internecie po tym, kiedy zmarłeś. No tak, ale to <śmiech> mówisz, że rodzina przejmowała bloga, tak? Ty... Tak, i ja, pra, bardzo często te, te blogi, to nie były blogi osób, które zmarły tragicznie, tylko które swojej śmierci się spodziewały, tak? Okay. więc mm -hmm. prawdopodobnie zadbały o to, ale musiało o to zadbać w sposób, który pewnie jest nieprzyjazny i który był trudny dla wszystkich wokoło. Dead Social proponuje coś, co jest w co nie musisz angażować nikogo i sprawiać mu przykrości w tym, że go w to angażujesz, tak? Czyli e, sam decydujesz o tym, co chciałbyś powiedzieć w momencie, kiedy ten smutny, to smutne wydarzenie nastąpi, tak? E, pomysł jest kontrowersyjny oczywiście, ale musimy zacząć myśleć o naszych martwych profilach społecznościowych, bo coś trzeba z nimi zrobić. I masz rację, następnym krokiem były te serwisy zewnętrzne. Na początku w ogóle... Oddzielone od całego tego wydarzenia, a później takie, które za pomocą konektów wszelakich spinały się z naszymi serwisami społecznościowymi. A następnym krokiem jest to, żeby zostać tam, gdzie jest widownia, była nasza widownia za życia, tak? I po prostu wysłać do nich to ostatnie pożegnanie, czy kontrowersyjną myśl, która wszystkim zawróci w głowie, albo przyznać się do tego, że ukradliśmy e, cukierki ze sklepu, kiedy mieliśmy lat 12. Ja na miejscu Social jeszcze bym pomyślał o aplikacji Open grafowej, która zaznacza odpowiedni moment na naszym timeline'ie. Czemu doskonałe, nie? Doskonałe. <grym> jeżeli coś zasługuje na mianę Milestone'a, to jest to nasza śmierć. Absolutnie. <grym> ja, Rozmawiałem o tym wcześniej, weźcie, w zeszłym tygodniu. Ja skomentowałem wtedy, Kamil, ten, ten twój wpis o, o, tym, o tym serwisie. Uważałem, że to jednak jest dla sobie osób, które oczekują śmierci. Wtedy mówiłem o samobójcach którzy wiedzą, kiedy, załóżmy, chcą zakończyć swój żywot e, i wtedy publikują takie, taką informację do swoich znajomych za pomocą tego serwisu. Ale teraz, jak sobie tak myślę o tym serwisie, to jest faktycznie dla osób, które prawdopodobnie w pierwszej kolejności z tego skorzysta. Chyba osoby, które faktycznie spodziewają się swojej śmierci, mhm. które są chore, e, nie wiem, e, może Amy Winehouse się spodziewała, mhm. może na pewno Steve Jobs. E, osób, które wiedzą, że ten czas już został na ziemi dosyć krótki. No e, I to... W pierwszej kolejności takie osoby, no to nie są osoby, które po prostu są super zdrowe i nagle no... No tak, ale stanus. wiesz, no to właśnie wydaje mi się, że i oni dążą do tego, żeby to też normalni ludzie zrobili, po prostu, bo nigdy nie wiesz, kiedy wiesz... Kiedy, kiedy, kiedy to, twoja godzina Kiedy kopniesz kalendarz. Nie, bo prawda jest taka, że społeczeństwo, słuchajcie, antropologia kultury nas uczy. Jedyna rzecz, z którą człowiek musi coś zrobić i wszystkie kultury z nią coś robią, jest śmierć. Pytanie, ja, ja mnie zastanawia. Oni wzięli udział w London Startup Weekend. To jest startup, tak? tak? Gdzie tu jest model biznesowy? No właśnie, o tym też myślałem. Co, jakieś usługi premium? Że, nie wiem, twoja, twoja, twoja wiadomość będzie złotą czcionką na przykład wrzucona na twojego wala? No, nie, no, ale generalnie myślę, że pomysł pomysł ciekawy i naprawdę to, to co się Facebook też, właśnie to, co się dzieje po śmierci kogoś na Facebooku, to jest no... Nie zresztą wiem. pojawiały się, słuchajcie, artykuły o tym, kto ma dostęp do konta, ja, no to w jest, koniec, w ogóle, który zmarł. Pytanie jest tak, no i pytanie, w ogóle mnie to, to się jak, wpływa, ja, to się jak ja obserwowałem właśnie profil tego kolegi, to też zastanawiałem się właśnie, co się dzieje z hasłami, tak, jeżeli masz hasła do wszystkiego, co z tym się dzieje, bo tak naprawdę też kiedyś był chyba jakiś startup, który pomagał jakoś yy, jakoś te hasła, nie wiem, że dzieliło się, tak mi się wydaje, że dzieliło się jakieś hasło dostępu do tego pomiędzy rodzinę, znajomych i jeżeli wszyscy później, albo to może mój pomysł, Bardzo nie wiem. może to, mój to pomysł. jest pomysł. W każdym razie coś takiego by się, myślę, przydało wszystkim geekom, którzy... Może nie nagrywajmy tego, może zrobimy z tego startup. <grym> Ale słuchajcie, co się, co się dzieje... Konto w banku, spokojnie, rodzina ma prawo, żeby je przejąć. Ale co się dzieje z Facebookiem, skąd z Facebooka, to jest jedno. A co się dzieje z tymi wszystkimi hasłami? Z mailem, no, dokładnie. z Dropboxem, gdzie masz bardzo ważne pliki, z doksami, coraz więcej, czy masz w chmurze? Co się dzieje z tym całym kontem na iPhone, na, na iTunesie, w którym masz pakowane kilkaset dolarów? <śmiech> <śmiech> <śmiech> dlatego <śmiech> dlatego <śmiech> wszystkim, <śmiech> wszystkim polecam Last Passa. Rozwiązuje wszystkie twoje problemy. Jest jedno centralne hasło, którego nikomu nie dajesz i kiedy odchodzisz z tego świata, odchodzą z tobą wszystkie twoje hasła i problemy są związane. A na dodatek jeszcze możesz wysłać dzięki Dead Social ostatnie pożegnanie ze światem. Okej. Okay. Myślę, że temat śmierci... Tak. Przepraszam, że jest takiej grubej rury, ale faz... zupełnie nas zafascynował ten temat. News dzisiaj. News dzisiaj. Dawid tutaj jest naszym e, e, odkrywcą. I news jest zaskakujący. Przede wszystkim dlatego, że Wyborcza kojarzy mi się z tym miejscem, które ma co prawda 150 stron A5 czy A3, czy nie wiem co to jest, ale w każdym razie kiedy, gdzie jest wszystko na każdy temat, każdego dnia, tak? A tymczasem zmieniają politykę. Tak, przeczytaliśmy to na press.pl, tak. że gazeta wyborcza drukowana będzie bardziej miejscem, w którym publikowane są analizy, komentarze, reportaże, a newsy zostaną zupełnie przeniesione do internetu. Ja się zastanawiam, do którego internetu, bo mam wrażenie, że w Agorze są dwa internety. Gazeta.pl. Absolutnie Wyborcza.pl. dwa internety, tak jest. I jeżeli to oznacza, że wszystkie newsy zostaną przeniesione też na Gazeta.pl, to mi się to nie podoba. Szczerze uważam, że tak właśnie nie będzie i że gazeta podjęła swoją decyzję w momencie przeformatowania gazeta.pl. Czyli w momencie, kiedy ten tabloid w pewnym momencie zarządził za gazetą.pl, oni zdecydowali, że ta prawdziwa wyborcza będzie żyć na wyborcza.pl i tam właśnie będzie jej miejsce. Tak, to teraz już widzę, że jest to napisane w tym artykule, że wy no, na wyborcza.pl y będzie większość bieżących wiadomości. No bo ona była trochę martwa. Ale teraz zauważcie, że to naprawdę internet wymusza troszeczkę sprawiać, że pewnie ludzie są wykluczeni. Bo jednak nadal jest jakaś grupa Polaków, która czerpie newsy z gazety. No to Myślę, nie że jest... to nie jest jakaś grupa, tylko to jest większość. To jest spora grupa ludzi i to, na... I to w ogóle to, że strona gazety.pl, nie wiem czy widzieliście tą nową okładkę, która ma być, na Tutaj na twym w ogóle tego nie ma, ale okładka wyborcza i zaczyna się od wielkiego wpisu wyborcza.bis Wyborcza.pl I kolejny tam adres URL. To jest tak, jakbyś wydrukował sobie stronę internetową. to w ogóle mój tak? dziadek na przykład zapyta pyta mnie często, słuchaj synku, dlaczego tyle tych adresów internetowych w tej gazetce papierowej? O co chodzi? Mhm. W końcu ja mu kupiłem komputer i, i, i próbuję tam się w tym. Bardzo płafo, zacnie, płafo dob jakoś. Dobry, uczynek dobry. dobry. Bardzo e, Dobry Ale dobra dobra. mało, mało tak. zrobiłem lekcji instruktażowych, więc pewnie to jeszcze muszę się na ten. Na ale na czy dostać... znamy jakąś datę, kiedy to się ma wydarzyć? Na początku kwietnia. Nie pamiętam, czy to był drugi czy czwarty. od 2 kwietnia. A, tutaj 2 kwietnia dzieją zagraniczny opinie i krajowe zostaną połączone, ale to nie znaczy, że zostaną wykastrowane z papierowego wersji. No, no zespół no. gazety poznał te plany wczoraj, więc myślę, że nie wiem, czy Aha. kwiecień to jest realne, ale... Grzegorz Piechota będzie tutaj nam że... szefowo. Nie, yy, słuchajcie. Wyborcza gazeta od samego początku powstania w ogóle portalu gazeta.pl wiadomo było po co to robi, tak? Wiadomo było, że chcą być gotowi na ten moment kiedy bardziej się będzie opłacało wyłączyć prasy papierowe niż je uruchamiać, tak? Mhm. I jest to kolejny krok, żeby to się stało. Być może ten sygnał, który dzisiaj wysyłają poprzez PressPl i z tego co wiemy, również na wyborczej.pl pojawił się ten artykuł ta wiadomość być może oni tylko wzmacniają ten przekaz, że jesteśmy gotowi, nie bójcie mhm. się. W momencie, kiedy 2,50 za wydanie papierowe będzie nieopłacalne, to my przełączamy wielki switch i z on robimy off i jesteśmy w necie gotowi, w pełni przygotowani na to, co się ma wydarzyć. Nie, to, ja, tak jakby z, z, ja czytam wyborczą od bardzo dawna mhm. i bardzo regularnie, i tak naprawdę z mojego punktu widzenia ten ruch jest, jest ok, bo ja na przykład. Nawet jeżeli teraz na Kindle jest już duży format, czego co do niedawna nie było, nie mhm. było yy, rzeczywistością, to ja nadal wolę kupić Gazetę Wyborczą w czwartek i wolę po prostu przeczytać sobie to z dużymi zdjęciami, poczuć to, nie wiem, re reportaże jakieś dłuższe, artykuły się, czyta się fajnie, newsy, ok. Mogą Ale spójrzcie być. jak wygląda cover foto tak. Facebooka Gazety Wyborczej. Mamy, widzę iPada, widzę telefon z Androidem, to chyba Samsung, i widzę Kindle'a. Tak? Tak, a no Kindle był na okładce dużego formatu ostatniego. Okładka papierowego dużego formatu była wewnątrz Kindle'a. Tak, Kindle tak. I więc widzimy wyraźnie, nie ma tutaj wydania papierowego w, tak. w, w propozycji. Dokładnie. Więc y, oni, a prawdopodobnie jest. granica opłacalności jest blisko, skoro takie decyzje są tam podejmowane. Tak, ale, ale z drugiej strony to, co Dawid powiedział, według mnie jest bardzo istotne, bo dla wielu osób to będzie odcięcie ich od gazety pewnie, którą czytali głównie dla newsów, bo opuszczali artykuły dłuższe i już nie mają dostępu do internetu. O ile na przykład, nie wiem, w Warszawie można sobie wziąć metro w metrze, tak? Darmową gazetę, gdzie są mm -hmm. newsy tylko, mm -hmm, mm -hmm. to ludzie w mniejszych miejscowościach, nie wiem, co, z czego mają Ale się wydawać, czyli wszystkie wydawnictwa pójdą. To zwróćcie uwagę, czy wy odczuliście to na zachodzie, że te gazety zagraniczne, przecież one, one nadają newsy. Dlaczego Polska jest takim... Mesjaszem narodów i próbuje zmienić prasę. Przekrój, teraz, teraz przekrój też przecież dosyć odważnie. Tak, no dobra, a czy to nie jest tak, tego? że właśnie my trochę idziemy za bardzo hechem przed szereg? No, zobaczymy. <grym> chciałem tylko powiedzieć, że tak, Amerykanie może to robią, ale właśnie dzisiaj wysz, wyszły wyniki dotyczące wydatków marek na reklamę w prasie i być może decyzja Amerykanów była niesłuszna. Ponieważ prasa się przestaje w Stanach opłacać. To prawda. prawda. I spadek jest na wykresie widać kilkudziesięcioprocentowy w wydatkach marek na reklamy w prasie. Rozumiecie? Za chwilę internet będzie wyżej w wydatkach markowych niż prasa. Co jest mhm. niewyobrażalne kompletnie, bo pamiętajmy, że dzieliły setki procent różnicy. Mhm. Więc być może gazeta bardziej dba nie o to, że ktoś zostanie odcięty od informacji, tylko o to, czy jej się coś opłaca, czy nie. Kamil, jest taki jeden kraj dosyć daleko nas, w którym wydatki na internet są największe ze wszystkich mediów. I to jest Wielka Brytania, od trzech lat. Naprawdę? Tak, w Wielkiej Brytanii trzy lata temu, czy dwa, dwa lub trzy lata temu, było takie przejście i internet jest numer jeden. I to jest ten kraj w Europie... Wyżej niż telewizja? Zgadza się, wyżej niż telewizja i wyżej niż prasa od dwóch lat, bo może tam po prostu telewizja bardzo potaniała, bo generalnie w naszych no jest po prostu za 30 sekund reklamy w telewizji, w TVP czy w tvn można sobie kupić pół roku reklamy w internecie, więc... Nie, nie, Wielka Brytania yy, to, jest, to jest ten... Być może jest to wpływ British Telecom, które praktycznie zapewniło szerokopasmowy dostęp do internetu wszystkim mieszkańcom kraju TPSA proponuje sort of dostęp do czegoś, co jest trochę podobne do internetu do 80% osób, więc sytuacja jest trochę inna. Jesteśmy mniej zinternetowani i być może tu będzie problem z dostępem do informacji Mam nadzieję, że tak nie będzie i mam nadzieję, że gazeta, która do tej pory postępowała dosyć odpowiedzialnie jeśli chodzi o zarządzanie dostępem do informacji i Zdawali sobie sprawę z tego, że są dla niektórych jedynym źródłem dostępnej informacji, będzie nadal zachowywała się odpowiedzialnie i nie, nie przełączy tego tej wajchy. A jeśli to zrobi, to większa niż teraz y część naszej, po naszej populacji będzie korzysta, znaczy będzie czerpała wiedzę na, z SuperExpressu, z faktu i tak dalej, co chyba nie jest. Dla, nie jest zbyt odpowiedzialnym. Wtedy Amsterdam albo Kopenhaga nagrywam z wami przez Skype'a, bardzo mi przepraszam was <śmiech> serdecznie. <śmiech> jeszcze 10 lat temu jeszcze 10 lat temu, można było spokojnie mówić, że ta firma to jest internet, ta firma to jest telewizja, ta firma to jest radio. Mm -hmm. W Polsce, jeśli niektóre telewizjom można nawet mówić, TVP to jest telewizja, prawda? No, internet już bardziej też, ale, ale następuje konwergencja mediów e, i właściwie to trudno jest bardzo rozdzielić. Wszystkie te podmioty mają do dyspozycji bardzo wiele różnych kanałów komunikacji. Jak je wykorzystują, w jaki sposób, to się bardzo właśnie płynnie zmienia. Chociaż tutaj pochwaliłbym TVN, który chyba na główkę skoczył w przód w internet i bardzo mi się, bardzo mi się to podoba, bo rzeczywiście w sekundę, kiedy zakończy się audycja jakiekolwiek na TVN-ie, mogę ją obejrzeć no, na TVN.pl. Absolutnie. No, Ale to, to dlaczego fakty cały, czas, no, a... czemu fakty cały czas są w małym, yy, rozpixelowanym okienku? Bo fakty są państwem w państwie i tak zawsze było. Fakty to jest Lis, a później Durczok, którzy mają swoją armię a, i tak. które z TVN-em nie wszystko ma wspólnego. I tak no, rzeczywiście, rzeczywiście jest to bardzo niechlubne odstępstwo. Ale wszystkie duże show, wszystkie seriale i tak dalej lecą w internecie zaraz po tym, kiedy się zakończą. A to jest Polska, moi drodzy, a nie faktycznie. Ale Ale fakt tak się zdarza, że ja czasami oglądam y, przez internet, że w ogóle nawet nie umieszczają tego głównego wydania jako jednego filmiku, tylko w pojedynczych newsach, mm. przed którym każdy musisz obejrzeć reklamę, a nie możesz dodatkowo otworzyć kilku w różnych zakładkach. Bo on ci stopuje wtedy tą reklamę, więc trzeba... Ja odpalam wtedy, jeżeli chcę kilka minut na chwilę odpalić Firefoxa, Operę, no, nie e, Chroma tego. i wiesz, jadę. No ale to, to, to fakty słabo, słabo Ale TVN. Te Gond... Rzeczywiście tak zawsze było, że fakty ani nie były zależne od TVN24, ani nie były zależne od głównego TFN-u, I były takim królestwem, które siedzi po środku. A myśmy nie rozmawiali jeszcze o TVN player nigdy, prawda? Nie. Bo, nie. bo TVN player to, dość... to jest właśnie następstwo, to jest jakby... Pogoń za Polsatem i za Iplą, która to jest prekursorem na naszym rynku, jeśli chodzi o to chodzi. Potem gdzieś tam się włączył że TVP z tą platformą TVP, Chociaż Ipla i VOD Onet.pl, które było pierwszą próbą TVN-u, nie są dokładnie tym samym. Bo Ipla oznacza ściągnij aplikację, wyszukaj wyłącz aplikacji. A wiemy dobrze, że to już dla niektórych jest ogromna A, bariera, bariera wyjścia, wyjścia. jeżeli coś się otwiera w browserze. To to ma ogromne to ma znaczenie. Się. Ogromne. wtedy. Player przed nadal uważa, y, używa Silverlighta. No, tak. Silverlighta, który, o którym nawet Microsoft powiedział, że z niego rezygnuje, więc zobaczymy, co się dalej wydarzy z Jest to TVM Player szerzej, bo to jest strona internetowa, taka aplikacja webowa. Tak, jest jest to, na, są iPad, aplikacje i na iPada, i na iPhone'a, i na Androida. Android'a. też jest, no. Więc tutaj przyszli szerzej, ale i tak ja muszę czekać chyba tam parę dni przynajmniej na zobaczenie. Odcinka ja i koszymy. tak oglądam tylko Kasię i Tomka, więc <śmiech> generalnie wszystkie sezony mam dostępne, jak kiedy jadę do pracy. A w ogóle, słuchajcie, tak? kamera kafe, mężesz, w tym absolutnie kamera czy, kafe, Jurek Bugajewicz rządzi, to był my. jego najlepszy w prostu strzał. Czy skomentujecie tą decyzję taką oddolną e, tych wszystkich piratów, którzy wydają seriale na Pirate Bay i na Rapid Sherry e, na przejście na nowy kodek z porzuceniem tego X-Vida zauważyliście my. od dwóch tygodni, na H H264? Ale mówisz o zagranicznych? W tej chwili. Ja to widzę po... od bardzo dawna. Nie. Wszystkie topowe filmy są za, zakodowane w. No, wiesz co, Karim, oficjalnie. H264. Oficjalnie, jeśli chodzi o seriale przynajmniej. To było taki jeden tydzień, kiedy pojawił się news na Hacker News, że tu jest oficjalny statement i argumenty za tym, dlaczego przychodzimy H264. I tam mówiła o tym, że H264 przynajmniej jest odczytywany przez PlayStation, Xboxa, iPada. I oficjalny był news, i naprawdę od tego jednego dnia, jak sobie zobaczysz historię danego no, serialu, to się wydarzyło. z dnia na dzień oficjalnie przeszli na Halo 64. Więc to się stało. Czyli dla mnie piraci, Maca to jest dobra wiadomość. Ja się tylko mogę cieszyć. Ci też się potrafią zorganizować i postanowić coś. A propos piratów, wszystkim polecam TED Talk Roba Rida, który nazywa się 8 Billion Dollars iPod. Genialne A, podsumowanie, ja. jeśli chodzi o tak zwane koszty piractwa. Prześmieszne. Wyszukajcie na YouTubie, znajdziecie, umrzecie ze śmiechu. Może umieścimy też linka. Ja bym teraz proponował zająć się tematem crowdfundingu, bo jest kilka inusów. E newsów w tym temacie. No i w ogóle, to chyba może... jak wszyscy tu siedzimy, obserwujemy tak. dosyć intensywnie tak. projekty crowdfundingowe. Ja jestem, ja raczej korzystałem zawsze z Kickstartera. Ty, to może Michał, ty... za, zanim o tym powiemy, co to jest w ogóle crowdfunding? To nie jest takie pojęcie, które jest znane. Tak. Crowdfunding jest to idea, według której każda osoba z dobrym pomysłem jest w stanie znaleźć fundusze na realizację tego pomysłu dzięki Setkom a jak ma szczęście tysiącom ludzi, którzy są w stanie włożyć drobne sumy pieniędzy w zamian za to, że dostaną limitowaną edycję produktu, albo dostaną ją w pierwszej kolejności, albo po prostu dostaną ją w zamian. Koronnym przykładem, ale niestety tylko amerykańskim, jest Kickstarter. Największa chyba i najmocniejsza marka w ogóle w crowdfundingu, która ma mnóstwo success stories i mnóstwo projektów, które zostały zrealizowane, albo które zostaną niedługo zrealizowane i które zostały lepiej niż sfundowane. Dzięki tysiącom ludzi, którzy wierzą w projekt. Ale ja bym może zaczął od tego, że pierwszym chyba crowdfundingowym projektem jest Wikipedia. Bo przecież tak naprawdę oni dokładnie, dokładnie na tym polegają. To prawda jest to jeden projekt, duży projekt, ale ludzie mniej lub bardziej zachęcani banerami pana, którego po pewnym czasie już nienawidzimy, bo widzimy go przy każdym artykule, już teraz jest więcej w tych badaniach, tak. ale, ale też jest wspierane, tak przez ludzi. Ja zapłaciłem w zeszłym roku za ja Wikipedię. Też, ja ja co roku wpłacam, ale też pamiętajmy, że Wikipedia dzięki temu jaki ma ogromny wpływ na poziom używalności internetu jako takiego, jest fundowana też co roku zacną sumą przez sam Google, tak? Mhm. Które wierzy w to, że internet jest używany mniej, jeśli nie ma w nim Wikipedii. Więc je, to jest ten poziom jakby crowdfundingu, który angażuje bardzo wielkie firmy, ale to nie jest jedyny przykład. Słuchajcie, mały topic wiecie, że w tym tygodniu Brytanika ogłosiła, że mhm. zamyka tak. wersję offline, tylko online. Są głosy, że Wikipedia zabiła Brytani Brytanikę. Ale back to the topic. Jedna rzecz. Zaczęło się faktycznie od Wikipedii. Później tematy ala kickstarterowe. Pamiętacie te startupy, które umożliwiały inwestowanie w płytę, która ma być wydana danego muzyka? To był kolejny e, etap. Nazywało... To wszystkie wszystkich jeszcze. Nie Nawet w Polsce tym... był taki startup, któremu się za tak. bardzo nie udało. Tak, tak, tak. Czyli chodziło to głównie o to w crowdfundingu. To była pierwsza idea tego, że kupujesz cegiełkę w przyszłej inwestycji, w przyszłym zysku. Dopiero później to weszło w taki, w taki model, że kupujesz już produkt, czyli nie cegiełkę w biznesie, ale kupujesz produkt, którego jeszcze nie ma, o tak. Tak, tylko po prostu, znaczy zazwyczaj jest tak, że te takie najmniejsze wpłaty dają ci właśnie jakieś gadżety, później wchodzisz na wyższy poziom i możesz już dostać tą rzecz, która zostanie wytworzona. W międzyczasie pojawił się jeszcze Barack Obama i to jest piękny przykład crowdfundingu. Jego kampania okay. została sfinansowana przez tłumy w internecie. Absolutnie. A nawet... Był taki przypadek, że je, tłumy sfinansowały nieudaną kampanię Hillary Clinton. To <głos> prawda. <Dobra, tam. głos> Co oznacza, że demokraci amerykańscy lepiej rozumieją social media niż republikanie? Nie jest to... nie. Jeśli chodzi o muzykę, największym serwisem crowdfundingowym jest Celeband. Kilka nawet polskich kapel wydało y, płyty dzięki Celeband, więc y, to też działa w muzyce, ale to wymaga social graphu, to wymaga y, zaangażowania tych, którzy są Twoimi fanami w ale też przy, w no, Generalnie jak ja obserwuję projekty na Kickstarterze, to nie, nie zdarza się projekt, który dostaje dużo pieniędzy, który nie zrobi super wideo nie wytłumaczy tego dobrze, naprawdę nie, ta idea nie jest spójna, to, to naprawdę nie jest tak, że gość sobie siada i pisze wieczorem pomysł, tak? To są wszystko już zapro... często są projekty zrobione tych y, jakichś urządzeń czy, czy ja zauważam właśnie dużo akcesoriów do iPhone'a, na przykład, mm -hmm. co nie widziałem podstawkę do iPhone'a, która jak wyjmujesz telefon do góry, nigdy się nie podniesie jest mm -hmm. tak zrobiona, że jak bardzo słynny projekt KickEaster dużo, o nim było szumu, o tym, że nawet... Podstawka. Za zaspokajanie bardzo drobnych potrzeb może się skończyć tym, że twoje Kickstarter... Ale gość już miał tak projekt, prototyp, to wszystko jest przygotowane, więc to jest fajne, że to wymaga po prostu od ludzi dobrego przygotowania. <grym> I też jakimś trochę kolejnym krokiem w tym kierunku jest to, że powstają serwisy, w których za jakąś inwestycję w powstanie czegoś, możemy oczekiwać udziałów w mhm. tym projekcie. Czyli to już nie jest tak, że że kupujemy po prostu e, produkt, który zostanie stworzony, tylko kupujemy część udziałów e, w startupie, który liczymy, że zacznie przynosić e, jakieś zyski. Tak. W Polsce przykładem tej logiki jest sferia, która w ten sposób rozpoczęła żywot, że sprzedawała w zamian za drobne inwestycje udziały w usłudze. Niestety radiowy internet w Polsce nie działał kompletnie. Wszyscy użytkownicy sferii walili głowami w mur, więc to nie był dobry przykład, ale to się da robić. To się da robić. I według prawa, które powszechnie w Europie występuje, Rzeczywiście model pod tytułem oddajemy udziały w firmie jest łatwiejszy do zrealizowania niż wpłacanie drobnych donaldów. Bo to już są darowizny i jakieś rzeczy. Ale w każdym dokładnie. razie w Londynie właśnie podczas London Web Summit wygrał startup, który się nazywa Seeders i wygląda to tak, że można zainwestować od 10 do 100 tysięcy funtów, któryś ze startupów dostępny na tej platformie. Wtedy CIDR staje się twoim prawnym przedstawicielem w tym startupie, czyli reprezentuje cię i zajmuje się tym, żebyś ty dostał pieniądze, jeżeli będzie na przykład wypłacana dywidenda. Ty dodatkowo kuszą cię tym, że możesz zacząć do, doradzać startupowi, yy, start który, który zainwestowałeś. No i zaczynasz w pewnym momencie, jeżeli startup przynosi zyski i zaczynasz w pewnym momencie zarabiać. Jest to Trochę obdarty Kickstarter, taki obdarty z, tego, z tej zajawki trochę, wydaje mi się. Mm -hmm. I tego, że się pomaga kolesiowi zrobić coś fajnego, może coś z tego też dostanę, ale niekoniecznie. To, że to jest już czysty biznes. No, robimy to tylko dla kasy. Jak widzę od strony startupu, te wszystkie, w Polsce przynajmniej, te wszystkie formalne rzeczy związane ze spółkami, z udziałowcami, pisami do KRS-u. Jak sobie wyobrażam, że to miałoby w Polsce funkcjonować, to nie jestem w sobie w stanie tego wyobrazić. Może w Anglii lepiej to funkcjonuje. Były badania przeprowadzone, dlaczego dany projekt... jak jest zależność między tym, jak zachowuje się osoba, która daje swój projekt do KXR-a, a jak z tym bywa dane fundusze? No, i te, te badania pokazały, że jest ścisła korelacja między tym, jak często ta osoba się udziela e, Kikselowiec w, w stronie danego projektu, a ile pieniędzy ta osoba zyskuje. Dlatego raz jeszcze powtarzam to, w co wierzę bardzo. Skończył się okres liczenia wyświetleń Twojej strony, czy Twojego projektu. Zaczął się okres, kiedy liczymy relacje, które mm -hmm. nawiązaliśmy przy budowaniu swojego startupa. I uważam, że każda relacja jest warta setek wyświetleń Twojej strony. I to ma moim zdaniem realne znaczenie, ponieważ jeżeli nawiążesz relacje z swoim potencjalnym klientem, to nie tylko on wróci, ale też to on będzie bronił Cię przed innymi, kiedy będą Cię atakować. On będzie Twoim po prostu osobistym advertising department. Dlatego, że wierzy w Twój projekt. Mhm. Nawet gdybym miał pieniądze na, przykład na zrobienie startupu, który polega na jakimś gadżecie do iPhone'a, albo nie wiem... No coś takiego technologicznego. słynny jest też bardzo projekt y, y, PASKA, do którego można było przyjąć nowe, y, y, nowego iPod'a tak, Nano, który tak, robił który zegarek, robi z tego zegarek. zegarek tak. to Świetny pomysł. No wiele takich byłoby. Ta podstawka, która robiła z iPhona, y, nie wiem, można przebić do kasku, do, mhm. y, do stolika. Absolutnie. Nawet gdybym miał te pieniądze, to wolałbym pozyskać te pieniądze zanim jeszcze mogę je odzyskać od, od, od, od społeczności i w ten sposób stworzyć sieć potencjalnych już klientów. Jasne, a... To też jest super weryfikacja twojej, twojego, twojej twojego tezy, typu, że to nie się nie. może spytać. Jeżeli ludzie rzeczywiście chcą za to płacić zanim to zrobiłeś, mm -hmm. to znaczy jest to na tyle fajne, że się Tutaj wracamy do idei z jednego z naszych pierwszych odcinków czy z Lean Startup. To może być jeden z elementów tego drobnego eksperymentu, który przeprowadzasz na społeczności, na rzeczywistych, potencjalnych klientach, mm -hmm. czy twój pomysł w ogóle kogoś kręci i kogoś zainteresuje. Tak. Zobacz, mm -hmm. jest zapotrzebowanie na rynku. Mm -hmm. to no I tak, to tak naprawdę... Jeżeli, znaczy, Akurat jakoś, nie wiem, na Kickstarterze nigdy nie widziałem zbyt, bardzo wielu takich właśnie totalnie interaktywnych rzeczy. Nie wiem, czy, czy tam czy jakoś nie zwróciłem uwagi, ale yy, to jest fajne właśnie też a propos Lean Startup, że można tak naprawdę rozpocząć kilka takich eks eksperymentów w jednym momencie i dopiero sprawdzić, który, który z nich się jakoś Dokładnie. powiedzie. Jeśli chodzi o rozrywkę yy, interaktywną, to przykładem z ostatnich dosłownie dni Kickstarter, który wciąż jeszcze trwa, czyli druga część kultowej gry z czasów C64, czyli Druga część Wastelanda, pierwszego takiego apokaliptycznego RPG, który nigdy, prze-nigdy nie miałby szansy powstać. I jego twórcy mówią, nigdy, przenigdy żadna, żaden dystrybutor typu Electronic Arts czy Vivendi nigdy tego nie wydadzą. A yy, dzięki Kickstarterowi zdobyli prawie 1,5 miliona dolarów i gra będzie mogła bez problemu powstać. I to też jest, nie tylko physical goods mają szansę znaleźć swoich odbiorców na Kickstarterze, jeżeli masz dobry pomysł na całkowicie cyfrową rozrywkę albo całkowicie cyfrową aplikację, to również Kickstarter otwiera się na ciebie, jeśli na masz kami, pomysł, który jest oryginalny i który zażre. mi przykłady. Wystawy fotograficzne, sztuki. sztuki. Napisanie eee, książek, napisanie które książek. również były finansowane już na Kickstarter. Filmy. Tu właśnie patrzę na stronę, nie wiem czy znacie taki bardzo fajny wideo podcast. Angry Video Game Nerd, gościa, który ocenia gierki sprzed 30 lat i pokazuje, obnaża wszystkie ich wady i, i ich zalety, bo jednak jest miłośnikiem tych wszystkich konsol. Ten człowiek stwierdził, że James Nintendo Nerd, jak się nazywa, stwierdził, że zrobi film poamitażowy. Powiedział, że chce 75 tysięcy dolarów na ten cel. Co, co zyskał 325 tysięcy dolarów, jest budżet, który naprawdę, no powiedzcie, jest całkiem niezbędny budżetem, jak niezależną produkcję. Powiedzmy sobie, że w to Polsce powstają mega produkcje za te kwoty. Tak. więc. N n n n zupełnie wszystkie, zbyt... gwiazdy, wszystkie gwiazdy, wszystkich gwiazdy w nich grają. Dokładnie. W Kickstarterze w. właśnie wyczytałem, <grym> że już ponad cztery projekty, właśnie Wasteland, w. był czwartym projektem, który przekroczył milion dolarów zebranych tak, tak. na Kickstarterze, aczkolwiek też tu piszą, że EA ma cały czas prawa do gry, więc. Nie wiem, czy część pieniędzy nie będzie musiała pójść na wypłatę Ouch. dla elektronikardz. Ja chciałem tylko wspomnieć, bo dzisiaj wysłuchałem wywiadu z twórcą serwisu o mikropożyczkach, czyli takim socialowym eksperymencie, który się udał. Cały portal nazywa się kiwa.org. Są to mikropożyczki od bogatych ludzi tego świata dla biednych ludzi tego świata. I Idea jest taka, że dzięki temu, że na kiwa.org widzisz prawdziwych ludzi, którzy mają prawdziwe potrzeby i których potrzeby są opisane w sposób bardzo szczegółowy, a potem pożyczasz im konkretną ilość pieniędzy na konkretny cel, żeby kupili sobie drugą świnię, żeby sobie kupili lodówkę albo żeby sobie zreperowali schody, i dzięki temu rozkręcili biznes, to działa. Tak. I tutaj chciałem powiedzieć o tej od, odmianie społeczności, o której rzadko mówimy. Nie tej, która mówi słuchałem tej piosenki albo kupiłem ten samochód, tylko tej, która ratuje życie i która buduje kapitalizm w sensie wymiany gotówki i otwartości tej gotówki na ludzi w sytuacji, która ma znaczenie życia i śmierci, tak? I dlatego fajnie jest też czasami wspomnieć, że społecznościówka to nie tylko jest właśnie to nasze codzienne siedzenie na Facebooku, ale społecznościówka to jest też relacja między osobą, która nadaje, a osobą, która odbiera na poziomie bardzo podstawowym. I to jest też fajne, że ci ludzie nie czują, że dostają darowiznę, której ani nie muszą szanować, ani też nie muszą się specjalnie czuć dobrze z tym, że ją otrzymali. Tylko jest to pożyczka, którą oni wiedzą, że muszą spłacić. A tak, ktoś dostał Nobla, tak, za to. Tak, tak właśnie. Jest. Muhammad Janus. Tak, tak. Nieprawdopodobny człowiek, który miał bardzo silny wpływ na to, że powstał Kiwa.org. Org. On, on, ale w sensie inspirował ich, czy on, on ich też ma, ma w tym udział jakiś? Nie, swój. on nie ma żadnego udziału, dlatego, że on zajmował się bardzo konkretnym wydarzeniem, czyli rzeczą, czyli kobietami. Mm -hmm. On finansował kobiety, które nie mają indię. empowerment, które pozwalałoby im być niezależnymi. Natomiast był silną inspiracją dla Kiwa Org, które działa w ponad stu biednych krajach tego świata i działa w ponad stu krajach bogatych tego świata. I co jest fajne, kiedy wpłacasz 100 czy 200 dolarów wykiwa org, to za jakiś czas te 100 dolarów do ciebie wraca i możesz je pożyczyć znowu. Mm -hmm. I znowu, i znowu, i znowu. I to Jedno twoje 400 zł, czy 300 zł, które dla ciebie nie znaczy, na aż tyle... 25 dolarów pożyczasz, znaczy tak, ta minimalna, znaczy kwota... Tak, minimalna kwota to jest 25 dolarów, średnia kwota to jest 75 dolarów mm -hmm. i możesz się bez końca pożyczać i bez końca możesz zamieniać czyjeś życie na lepsze życie za pomocą tej samej kwoty, która dla ciebie nie jest aż tak znacząca. Chciałem tylko tak tyłaj, charytatywnie mm, i ideologicznie nie, no jest... powiedzieć o tym, że social znaczy więcej niż... To, o czym często mówimy, i co dla nas jest ważne, bo mamy problemy pierwszego świata, ale są też te problemy z innych miejsc planety, które możemy rozwiązywać za pomocą 25 dolarów. No i to jest, to, jest, to jest niesamowite, że facet z Kenii tutaj się rejestrując, czy nie wiem, czy oni. Czy, właśnie jestem ciekawy, czy to jest niesamowite. To są wyszukiwania tak. osoby. Są grupy tak zwanych Kiwa Fellows, którzy jadą do każdej hmm. wioski, znajdują tych ludzi i z wielkim trudem tłumaczą im, co się wydarzy. Bo oni, bo oni nie rozumieją, dlaczego 30 kolesi z Nowego Jorku właśnie finansuje ich biznes. Tak, on, to to jest, nawet nie jest, bo to nawet nie to można powiedzieć biznes, a tutaj facet zbiera kasę na y, jakieś te, do, do uprawy, tak, materiały, nawozy. Tak, nawozy. Tak, tak. No i kurczę, jak on może to zrozumieć, że ludzie z całego świata przez jakiś serwis internetowy, w ogóle nie znając internetu, zapłacą mu... Do tego jeszcze otworzył się nowy portal, ponieważ w tej sytuacji, kiedy korzystamy z kiwa.com, to to org. wszystko, org, to przechodzi przez lokalne banki, tak? Które ze względu na swoje koszty muszą pobierać prowizję. Ale otworzyła się nowy portal, który nazywa się zip.kiwa.org, który bezpośrednio na komórkę osoby, o której mówisz, mhm. przelewa pieniądze, ponieważ tam mobile banking jest znacznie większy niż www. Więc możesz przelać tej osobie bezpośrednio te swoje pieniądze, a ona Ci je odda, a Ty będziesz mógł je znowu pożyczyć i znowu, i znowu, Takie troszeczkę moduły rekomendacyjne jak zaufania reputacji, jak eBay, prawda? Tak. Czyli budujesz reputację swoją przez kolejne tak. transakcje. Tak. Możesz się spalić. Tylko fajne jest to, że budujesz tą reputację jakby wewnętrznie. To znaczy, ty odczuwasz satysfakcję bezpośrednio z tego, że coś zrobiłeś. Co ciekawe, no, twórca, LinkedIn, twórcy, twórca LinkedIn właśnie powiedział, że on pożyczy milion dolców dowolnym osobom z kiwa.org, ale my je rozdamy. Czyli każdy z nas może wejść w fundusz tych, tego miliona dolców i wybrać osoby, którym zostanie mm. rozdane te milion dolarów. Tak po prostu ideologicznie i z uśmiechem i o tym, że robimy też dobre rzeczy, a nie tylko reklamujemy paczanie. Tak, no ale to ja zreklamuję w takim razie siępomaga.pl, bo jest w Polsce serwis, z którym można też wybrać sobie tutaj. To nie jest inwestowanie, tylko po prostu darowizny charytatywne, ale też jest to zrobione, że są ustalane cele. Można wpłacić na daną fundację dany cel wspomóc, więc się siepomaga.pl polecamy. I też, żeby nie krytykować Facebooka w czambu, powiedzmy sobie, że wciąż top ten najpopularniejszych aplikacji instalowanych na Facebooku są Prozys, które skupiają ludzi wokół konkretnych celów, na które szukają albo pieniędzy, albo po prostu ludzi którzy są gotowi zrobić coś. Nie tylko diabeti, i szatan w social media siedzi. I na koniec chcieliśmy opowiedzieć wam jeszcze o wydarzeniu, które strząsnęło w tym tygodniu. Nie mamy co prawda takich wydarzeń jak Wedel i ich skandale, ale mamy profil Palikota, na którym mściwy admin... Z, z profesjonalnej agencji social media. Był mściwy, a były krzyki, jak on może im nie płacić. Jak Palikot może być taki skąpy, że żeby zapłacić agencji za prowadzenie swojego profilu. Więc powiedzmy po kolei na profilu, który wyskakuje nam jako najpopularniejszy pod hasłem Palikot, pojawił się post admina, w którym mówi on, że ponieważ Janusz Palikot nie płaci nam od już dłuższego czasu faktury, na którą nam zalega, to w ciągu 72 godzin profil ten zostanie usunięty z Facebooka. Zabrzało. Jak... New, news był na gazeta.pl, w, tak, w wielu miejscach. Prawie to... Prawicowe media, prawicowe media okrzyknęły, że ponieważ Palikot ma wszystkie pieniądze na kajmanach, to nie może ich uwolnić, żeby zapłacić za profil na Facebooku. A tymczasem, jak żeśmy się bliżej przyjrzeli tej sprawie, po pierwsze, profil ten był już wcześniej na sprzedaż na gantry, co już wzbudziło nasze podejrzenia, a po drugie, okazało się, że nie jest to wcale profil założony przez Palikota, ani który w oryginalnie miał być finansowany przez Janusza Palikota, tylko niezależny profil, który próbował w pewnym sensie udawać. Tak, wymusić tę płatność na ją znaczy, ja, ja go nie śledziłem, ale podejrzewam, że to po prostu założony kiedyś profil przez jakiegoś może gościa, który się, który się utożsamiał jakoś palikotem, w sensie popierał go. Bardzo Byłem dobrze prowadzony w ogóle. Normalne, normalne rzeczy, ale w tym momencie ktoś pomyślał, że można na tym będzie trochę zarobić. Co ciekawe, już ja nie mogę znaleźć tego profilu. Nie wiem, czy nie został ja usunięty nie mam, przez no, Facebooka. Co? Od tygodnia bym tego znaleźć. Nie, nie, A, nie, nie, był tutaj byłem, dopiero był co i rzeczywiście aktualnie Janusz Palikot 3-4, czyli ten, który miał 16 tysięcy fanów, nie ma go już. Ale to też, tej tej tej też tej tej jest ciekawe, też można spojrzeć z tej strony, że jak można zrobić profil nieoficjalny, który ma 5 razy więcej fanów niż profil oficjalny, który nie zdziwiłby się, gdyby nie, nawet nie był jakoś reklamowany gdzieś, tak? Na Cała branża no, momentalnie uwierzyła, że jest to oficjalny profil Palikota, skoro ma... 16 tysięcy fanów, a ten, który jest naprawdę palikota, ma 3, Więc wszyscy pomyśleli, że rzeczywiście, no palikot nie płaci. Ale jak umiesz dobrze zrobić, to zrobisz lepiej palikota Dokładnie. niż palikot sam. Dokładnie. Tak jest, to jest nauka. Pamiętam kiedyś e, p, profil oficjalny versus prywatny Serie House. To było 3-4 lata temu. Na Facebooku e, oficjalny. E, Dawid, nasz weteran Facebooka. <laughs> oficjalny fanpage e, house'a gonił fanpage niezależny, na którym nie było żadnych postów, żadnych, multimediów, żadnych aplikacji, żadnych konkursów. Gonił go przez cały rok. Po roku gdzieś tam zaczynał do niego dosięgać. Ale lekcja jest taka, co się dzieje z Palikotem, że jeżeli nawet jakiś profil robi dobrze, robi się dobrze w internecie, jest fajnie, pamiętaj, że nie masz nim kontroli, to, to może przeciwić się właśnie tobie i wykorzystać to przeciwko tobie, więc chyba lepiej mieć to pod kontrolą. Kiedyś... Bo Obama... Jest drugie rozwiązanie. No. Jest drugie rozwiązanie. Jeżeli jesteś Januszem Palikotem z dowodu osobistego, to wciąż Możesz skontaktować się z Facebookiem i możesz zmerdżować swój profil z profilem nieoficjalnym, kradnąc generalnie fanów z tego nieoficjalnego i zamykając ten nieoficjalny na swoją korzyść. Można. Jeżeli to jest rzeczywiście tak, że jesteś Januszem Palikotem, a ten profil nazywa się Januszem Palikotem. Chciałem tylko powiedzieć, że fanpage Palikot jest obciechowy. Ma o 12 fanów więcej niż Janusz Panikowski. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. No dobrze, kochani. Było nam dzisiaj z Wami bardzo miło. Bardzo miło. Mam nadzieję, że będziecie słuchać naszego podcastu nadal. To był Ebski Chłopaki. Kamil Dziadkiewicz, Social Daddy i Agencja Społan. Michał Jóda Showroom. I Dawid Pacha, Agencja Mitów. Do, do się. do usłyszenia następnym razem.